Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta. Poranek dwójki. I właśnie minęły święta. Przynajmniej jeśli chodzi o chrześcijaństwo zachodnie i dni ustawowo wolne od pracy. Zaczyna się wtorek, 7 kwietnia 97 dzień roku. Towarzyszy Państwu żeński kwartet w składzie Magdalena Wojtulanis, Klaudia Baranowska, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Słońce w znaku Barana wzeszło mniej więcej dwie minuty temu. Zajdzie o 19.20. Dzień będzie trwał 13 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą Donat, Herman, Jan, Przecław i Rufin. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Pogoda. Za nami niezbyt pochmurna noc, temperatura minimalna jednak wyniosła ledwie od 1 do 4 stopni Celsjusza. Za to cały czas mocno wieje w wielu województwach. Straż pożarna musiała interweniować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy. Trwa też ogólne pogorszenie pogody. W ciągu dnia na zachodzie Polski zachmurzenie będzie małe, ale na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach i początkowo na Suwalszczyźnie, śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Porywy wiatru do 65 km na godzinę, ym, na wschodzie lokalnie nawet do 70, w Sudetach do 80, a w Karpatach do 100 km na godzinę. Thank you. klaski na dobry początek dnia, a to była trzecia część koncertu brandenburskiego Giedur. Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Giuliano Carminioli na skrzypcach, Ottavio D'Antona na skrzypcach i Orkiestry Mozarta pod dyrekcją Klaudia Bado. Poranek dwójki. Już za chwilę kalendarium, a w nim między innymi głos Krzysztofa Klęczona. Musiałem wziąć Gitarę, w rękę, musiałem robić muzykę, musiałem śpiewać, komponować, grać. No, to wszyscy wiemy po liczbie płyt i nagrań Krzysztofa Klęczona. Będziemy też mówić o sztuce. Jeszcze przed siódmą wybierzemy się do Katowic, gdzie od jakiegoś czasu można wziąć udział w bardzo inspirujących spotkaniach. To są zajęcia, które trwają zaledwie 60 minut i tylko tyle trzeba mieć czasu, żeby odwiedzić Paryż, Amsterdam... Meksyk czasem stany, bo te zajęcia prowadzą nas do różnych pracowni wielu artystów. Prasę już starannie przygląda dla państwa Tomasz Cudowski, ale pierwsze spotkanie z nim dopiero mniej więcej za godzinę. A już teraz Vivaldi, Jakub Józef Orliński i Capella eh, del Ospedale della Pieta Wenecja pod dyrekcją Stefana Plewniaka. 11.5 minuty po 6 słuchają Państwo poranka dwójki. Kalendarium. Zacznijmy od wspomnienia wydarzenia chwalebnego. 7 kwietnia 370 lat temu w czasie potopu szwedzkiego Wojska Polskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego pokonały w bitwie pod Warką oddziały szwedzkie dowodzone przez margrabiego Fryderyka Badeńskiego. Było to pierwsze zwycięstwo Polaków nad Szwedami w otwartej bitwie. Z kolei 80 lat temu w Londynie ukazał się pierwszy numer wiadomości pod redakcją Mieczysława Grydzewskiego. Pismo nawiązujące Zywało do tradycji przedwojennych wiadomości literackich. Stale współpracowali z nim m.in. Stanisław Baliński, Stanisław Frenkel, Ferdynand Goetel i Marian Hemar. Kartki w kalendarzu wertuje dziś też Jakub Jamrozek. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Adolf Bagiński. Był aktorem występującym w teatrach i kabaretach warszawskich, m.in. w Kwi Pro quo. 126 lat temu urodził się Adolf Dymsza. O mnie siup, a o mnie cyk, proszę zauważyć i zrobiony w mig, bo u mnie siuk i raz i dwa i to, co człowiek chciał, to zaraz ma tak Adolf Dymsza śpiewał, a jak mówił chociażby o swoich początkach pierwszą rolę, jaką nagrałem. To była jakaś mimiczna rolka. Potem mi dali taką rolę, gdzie kładłem Zbyszka na łopatki. A ponieważ był dosyć silny, więc jak ruchnąłem go o ziemię, to on stęknął i chciał mnie wyrzucić z miejsca. No, jakoś stary popłacki taki aktor był, który. Protekcje, błagania, zaczęli się tego, że on zdolnie No i zostawili. Piosenka była bliska Dymszy, ale była też bliska Billie Holiday, amerykańskiej wokalistce jazzowej zwanej Lady Day. Urodziła się 7 kwietnia 1915 roku. Billy Billie Holiday i spokojnie można powiedzieć, że dzisiejsze kalendarium jest spod znaku ludzi piosenki. Niewątpliwie człowiekiem piosenki jest Jerzy Grunwald, wokalista, instrumentalista, kompozytor, producent, który występował m.in. w zespołach No to co i En Fas. Od lat 70. przebywał na emigracji, między innymi w Szwecji. Słuchaliśmy, pamiętam, jak dzisiaj Radia Luksemburg, kalecząc niejednokrotnie język angielski, słuchając wiele, wiele zespołów, które dzisiaj, no ja postrzegam zupełnie inaczej, ale wtedy te zespoły, ta muzyka była dla nas ogromnym oknem na świat. Po muzyce ludowej zaczęliśmy grać muzykę popową, i ta twórczość, którą myśmy później prezentowali, ona była inspirowana właśnie muzyką zachodnią, muzyką amerykańską, muzyką anglosaską. Jerzy Grunwald obchodzi dziś 76. urodziny. Dziś mija także 45 lat od śmierci Krzysztofa Klęczona, członka zespołów niebiesko-czarni, czerwone gitary i trzy korony. Jest autorem przebojów Biały Krzyż, powiedz stary, gdzieś ty był, kwiaty we włosach, jesień idzie przez park, wróćmy na jeziora i 10 w Skali e, Moje względy rodzinne zadecydowały, że wyjechałem za granicę. A tym samym myślałem, że zupełnie y, skończę z działalnością moją muzyczną, estradową, z instrumentami, ze wszystkim. Niemniej jednak stało się inaczej. Nie wytrzymałem, Bakcyl został jednak we mnie, musiałem wziąć gitarę w rękę, musiałem robić muzykę, musiałem śpiewać, komponować, grać. To głos Krzysztofa Klęczona z archiwalnego nagrania Polskiego Radia. Jeszcze jedna niezwykle ważna data. 7 kwietnia 1939 roku na świat przyszedł Francis Ford Coppola, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy, twórca obrazów w czas apokalipsy, młodość stulatka, zaklinacz deszczu czy ojciec chrzestny. Film Ojciec Chrzestny kojarzy się nieodmiennie z ponadczasową muzyką Ninoroty. A skoro o muzyce mowa, 60. urodziny obchodzi dziś Mikołaj Trzaska, muzyk, kompozytor, saksofonista, autor muzyki do filmów Wojciecha Smarzowskiego, Dom Zły, Drogówka i Podmocnym Aniołem. Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia. Ale muzyka zabrzmi teraz niema, niemal 500 lat wcześniejsza, za to w wykonaniu Polskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, który okrągły jubileusz będzie świętował za dwa dni. Z tej okazji usłyszeć go Państwo mogą również w zapiskach ze współczesności. A już teraz za pulpitem. Jerzy Maksymiuk dyrygował tu chromatyką Adama Jarzębskiego, natomiast naszą płytą tygodnia jest album Symfonii Warsowi pod jego dyrekcją z utworami m.in. Kloda Debissiego, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara i samego Maestro. Możliwość zdobycia płyty tygodnia już chwilę po siódmej. Pozostajemy w pewnym sensie przy rocznicach. 23 marca minęła 95. rocznica urodzin Jerzego Krzysztonia. Zapewne nie bez związku z tą datą, Państwowy Instytut Wydawniczy przygotował nowe wydanie jego trzytomowej, najsłynniejszej chyba powieści, Obłęd. Na jej podstawie powstało też kiedyś słuchowisko w reżyserii Janusza Kukuły. Legnacja radiowa. Tak, tak. No dobrze, dokumenty w porządku. Miałem zażalenie na was od obywatela, którego zaczepiliście na placu. O co to pytaliście? No dobrze wiem, o co pytać. 15-letni starszy radio. To nie odpowiedź konkretnie. Chcę wiedzieć o co. O Warszawę. Jak im się podoba? <śmiech> Tylko... No, wiem od tego obywatela, że ludziom w głowach mącicie. No na 20 przechodniów zawsze znajdzie się jeden, któremu najprostsze pytanie może zamącić w głowie. on ja, lęk przed mikrofonem, no, panie to... Próbowałby pan kiedy tak do tej tubki? No, no, no, no, no. no. N niech wam będzie. Macie tu swoje dokumenty i idźcie do innej dzielnicy. U mnie tu nie zakłócajcie spokoju. Ja, ja nie zakłócam, wykonuję swoją robotę. No, obaj jesteśmy na służbie. No, jeżeli chcecie ze mną dyskutować, to proszę na komendę. A na zakłócaniu spokoju to ja się znam lepiej od was. No więc. Idę sobie, idę no, no, no, to, to jazda. Nie próbujcie wracać. Nie ośmieliłabym się państwu o poranku przytaczać dłuższego fragmentu tego słuchowiska, słuchowiska Obłęd, na podstawie monumentalnej prozy Jerzego Krzysztonia, człowieka, który zresztą przez wiele lat był szefem redakcji słuchowisk w Polskim Radiu. Trzytomowy Obłęd inauguruje nową serię Prozy polskie Państwowego Instytutu Wydawniczego, która w założeniu ma przywracać do obiegu ważne, a dziś często zapomniane dzieła rodzimej literatury. Kolejnym zapowiadanym tytułem w serii są... Wertepy Leopolda Buczkowskiego. O idei, a może także dalszych planach wydawniczych opowie w poranku dwójki redaktorka serii Prozy Polskie, Paulina Subocz-Białek. To już dziś o 8.30, a ja jestem ciekawa, jakie ważne, a zapomniane polskie dzieła prozatorskie państwo przywróciliby na księgarskie półki. Czekam na maile poranek dwójki, małpa radio.pl, a także na telefony 22 645 20 22-22. Jakie ważne, zapomniane polskie dzieła prozatorskie przywróciliby Państwo na księgarskie półki? Ja proszę Państwa o pisanie o literaturze polskiej, natomiast muzyka towarzyszyła nam Włoska. To była kompozycja Tarquino Meruli, La Loda w wykonaniu Lauten Company pod dyrekcją Wolfganga Kacznera. Jest 29 minut po godzinie 6. Wiersz na dzień dobry. Pora na kolejną w tym tygodniu poetycką opowieść o wiośnie. Tym razem jej autorem jest Bolesław Leśmian, wielki mistrz pisania o świecie przyrody. Kojarzymy go na pewno z wiosennymi nastrojami, ogrodem, kwiatami, zielenią. Sam siebie poeta nazywał bywalcem zieleni. Pisał o zmorach wiosennych i o wolę wiosnowatym. Dziś jeden z wiosennych wierszy Bolesława Leśmiana czyta Krzysztof Orzechowski. Wiosna. Młode jeszcze gałęzie tężą się pokrótce w zielonej, pnią dla znaku przydanej obwódce. Kwiaty, kształt swój półsennie, zgadując zawczasu, nikłym pąkiem wkraczają w nieznaną głąb lasu. W dali postrach na wróble przesadnie rękaty. Z zeszłorocznym rozpędem chyli się we światy, Jakby chciał paść w ramiona pobliskiej cierpiałki, Co naprzeciw cień w skrócie rzuca w piasek miałki. W obłoku, obłok drugi, na puszyście płonie, Wróbel łeb zaprzepaszcza w swych skrzydeł osłonie, Jak gdyby nasłuchiwał, co mu dzwoni w sercu. Świat zda się dziś nam nastał, a na pola szczercu, gdzie zieleń swym wyrojem mgliła rozłogi, bocian, pod prostym kątem załamując nogi i dziób dzierżąc wzdłuż piersi dogodnie jak cybuch, kroczy donikąd, w słońca zapatrzony wybuch, co skrzy się, że go okiem zgarnąć niepodobna. We wszystkich rosach naraz i w każdej z osobna. Wiersz Bolesława Leśmiana czytał Krzysztof Orzechowski. Jutro natomiast o wiośnie opowie nam Mieczysław Jastrun. A teraz sami państwo zadecydują, czy to wiosennie brzmiąca muzyka En Promptue as Fryderyka Chopina zabrzmi w wykonaniu Artura Rubinsteina. To było, proszę Państwa, nagranie z 1963 roku. Teraz powrócimy do nagrań nieco bardziej współczesnych. Mam nadzieję, że chociaż kilka chwil znaleźli Państwo dla nas w okresie świątecznym, tym bardziej, że staraliśmy się przygotować wiele atrakcji zarówno muzycznych, jak i literackich. Choćby premierę słuchowiska Hiob dotknięty wrogością w adaptacji reżyserii Katarzyny Michałkiewicz, to był sobotni wczesny wieczór, czy przypomnienie słuchowiska na podstawie wybranych wątków widnokręgu Wiesława Myśliwskiego. To z kolei w niedzielę i poniedziałek i to drugie. Niestety to m, może nie, niepowtarzalne w pewnym sensie niepowtarzalne wieczory, czy powtarzalne, ale w, w odstępie czasu widnokręgu niestety na naszej stronie internetowej państwo nie znajdą. Ale mieliśmy także wielu znakomitych gości. Wśród nich m.in. laureatkę Oscara, znakomitą sceną Autografkę Ewe Braun. O pasjach y, również tych pozafilmowych rozmawiała z nią Monika Zając. Po pierwsze to jest taki moment y, właśnie świąt, wielkiej nocy,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 coś dla siebie jakby odchyć. Całą rozmowę z Ewą Brown o wszystkich jej podróżach, także tych związanych z muzyką, no pewnie nie wszystkich, ale wielu, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. A już teraz muzyka Manuela Defai. Państwowy Instytut Wydawniczy zainaugurował nową serię Prozy Polskie. No to takie przedsięwzięcie kulturotwórcze, powiedziałabym, mające przypomnieć ważne, a zapoznane, jak też się mówi dzieła polskiej literatury. Okazuje się, że czytelnikiem takich e, zapo zapomnianych, e, odłożonych na trzeci, do trzeciego rzędu na półce księgarskiej książek jest Tomasz Sudowski, który już teraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. To prawda, ja chciałem państwu zarekomendować e, polską powieść fantastyczno-naukową i to z lat 70 -tych, 80 -tych. No właśnie, ja tak myślałem, że ty czytasz takie rzeczy, ale raczej Lema, a tu nie tylko. No właśnie Lema jakby mniej. Lem to jest mm -hmm. taka klasyka, którą no po, tak. po prostu trzeba. Już trzyma, przeczytałeś tak, tyle razy, że już trzyma. się nie chce. Ale chciałem państwu zarekomendować na przykład Janusza Zajdla, Marka Oramusa, Edmunda Wnuk-Lipińskiego, Macieja Parowskiego. To jest tak, taka fantastyczna literatura, która powstawała właśnie w latach 70 -tych, 80 -tych, i która w zasadzie była dużym zaskoczeniem, na przykład dla czytelników zagranicznych, że taka powieść w ogóle mogła ukazywać się w państwie... Za żelazną kurtyną. <grytanie> tak, w, w czasach PRL-u, ponieważ ona w niektórych sytuacjach zastępowała po prostu literaturę faktu. <grytanie> Te wszystkie cudowne uniwersa wykreowane przez autorów, e, niesamowite, one po odpowiednim odkodowaniu tak naprawdę okazywały się... Naszą, tą coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistością epoki PRL-u. Natomiast wymagało to pewnego przygotowania od czytelnika, powiedzmy. No to myślę, że teraz też nie jest to taki łatwy próg wejścia, ale pewnie warto, mając świadomość, że warto tam dekodować, warto sięgnąć po te książki, chociaż martwię się, że one nie były, zdaje się, wydawane w jakiś bardzo staranny sposób i te egzemplarze mogą być już w nie najlepszym stanie. Tak, zdecydowanie. Ja korzystam w dużym stopniu z zasobów antykwarycznych, by, gdzie te książki po pierwsze, no, można kupić za kilka złotych, ale no, niestety... a tym to są tytuły, które nie mają mieć... reedycji. Tak, to prawda. I, I niestety ich jakość, ich stan techniczny jest po prostu czasem dramatyczny. Ale warto wspomnieć, że te role tej fantastyki PRL-owskiej dzisiaj w, bardzo odwzorowuje, czy jakby przejęła powieść choćby rosyjska, fantastyczno-naukowa, oczywiście ta emigracyjna mhm. w tej chwili, ale od dwudziestu kilku lat, w momencie kiedy ten reżim putinowski okazał się reżimem, to państwo zaczęło się starać stawać coraz bardziej autorytarne. Autorzy rosyjskiej powieści fantastycznej czy fantastyczno-naukowej zaczynali iść drogą tych polskich autorów, czyli ukrywać pewne sensy, pewne osoby, pewne wydarzenia, pewne zjawiska właśnie w tym kostiumie fantastyczno-naukowym. Odczytywanie tego i odnajdywanie jest naprawdę fantastyczną zabawą. To rekomendacja od Tomasza Cudowskiego, który powróci jeszcze do państwa za mniej więcej pół godziny, a ja czekam na państwa propozycje powieści, które warto odkurzyć, przypomnieć. Może właśnie dokonać reedycji, żeby były w lepszym stanie technicznym. Mogły być również na naszych półkach. Poranek dwojki małpa polskieradio.pl albo 22 645 22 22. that. Która z opery Don Giovanni i Wolfganga Madeusza Mozarta zabrzmiała w wykonaniu zespołu Le Conceur de la Loche, dyrygował Julien Chauvin. A my przenosimy się do Francji. Podwójne życie Paryża to myśl przewodnia dziesiątego już spotkania z cyklu Sztuka w centrum. No i tutaj strata, że jednak nie do końca Francja, bo w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym podczas comiesięcznych spotkań można poznać sylwetki artystów z całego świata. Dzisiaj uczestnicy wykładu Wysłuchają opowieści o życiu i twórczości Jan Ritulus-Lotreka. Z organizatorkami wydarzenia rozmawiała Natalia Trzmiel z Radia Katowice. Sztuka wprowadziła się do centrum kongresowego dokładnie 9 miesięcy temu. Aleksandra Czapla z Międzynarodowego Centrum Kongresowego i spotka. To są zajęcia, które trwają zaledwie 60 minut, i tylko tyle trzeba mieć czasu, żeby odwiedzić Paryż, Amsterdam. Meksyk, czasem Stany, bo te zajęcia prowadzą nas do różnych pracowni, wielu artystów, do różnych muzeów świata. Najbardziej popularny, co ciekawe, był Picasso i Frida Kahlo, to były te najbardziej oblegane tytuły, to jest 60 minut opowieści, wzruszeń, niezwykłych historii, co więcej, ci bohaterowie inspirują ich do wycieczek. 9 miesięcy, a nam się zdarza, ja już znam tych ludzi, stoję przy drzwiach, sprawdzam bilety, a oni mówią Pani Olu, bo myśmy właśnie teraz byli w Amsterdamie, pojechaliśmy oglądać ten obraz, a w ogóle to planujemy za chwilę kolejną podróż. Przychodzą do nas ludzie młodzi, przychodzą architekci, przychodzą seniorzy, przychodzą całe rodziny, przychodzą grupy koleżanek, które najpierw spotykają się na kawie idą na wykład albo idą na wykład, a potem ruszają w miasto, żeby sobie jeszcze opowiadać dalej te historie. Popularność duża i nie ma żadnego problemu z biletami. To przeniosę się teraz do Pani. Kim jest bohater, o którym dzisiaj będziemy słuchać? Dzisiaj artysta wyjątkowy, prowadząca wykłady Katarzyna Durska. Zabiorę Państwa do Paryża, do miasta w blasku świateł. Będziemy w Moulin Rouge, zobaczą Państwo życie nocne, tancerki, na, mam nadzieję, że poczujemy śmiech, wrzawę, ruch, gest przełomu wieków w Paryżu. Ale nie ukrywajmy, to życie miało również cienie. Istnieje mroczna strona paryskiego życia, które po prostu czasem było brutalne. I bohaterem dzisiejszego spotkania będzie Henri de Toulouse-Lautrec Szczery bezpośredni, wyjątkowy twórca. Arystokrata, który zamiast salonu wybrał nocny Paryż, żył intensywnie, można powiedzieć zbyt intensywnie. Otóż jego rodzina nie zgadzała się za bardzo na jego wizję życia. Chciano go zamknąć, mówiąc kolokwialnie, w jednej z posiadłości, gdzie miał prowadzić dostatnie i spokojne życie. Gdyby tak było, dzisiaj pewnie byśmy o nim nie mówili. Na Katach, które wówczas nie cieszyły się szacunkiem, nie były formą sztuki, podpisywał się skrótową wersją swojego nazwiska, ponieważ ojciec nie chciał się zgodzić i był to dla niego wstyd ogromny na to, żeby jego nazwisko znalazło się na kawałku papieru, które przecież w ciągu jednego dnia zniszczy wiatr i deszcz. Ten człowiek zmarł młodo, ale pozostawił w obrazach świat, którego nikt wcześniej nie pokazał tak prawdziwie. Dlaczego akurat ten malarz stał się bohaterem tego wykładu? Powiem tak, wybieram tych malarzy, o których potrafię mówić z głębi serca, których podziwiam, których wydaje mi się, że rozumiem. Mam nadzieję, że ta opowieść przeniesie nas w tamte czasy, w tamten świat. Jestem przekonana o tym, że kiedy w muzeach gasną światła, kiedy już wszyscy wychodzą na jego obrazach, tancerki, z Mulę Róż nadal tańczą. Jego obrazy przedstawiają w dużej mierze sceny codziennego życia, zabawy, ale też codziennych problemów. Czy wiemy, kto może najbardziej utożsamić się z tym artystą? To jest bardzo ciekawe pytanie i nikt mi go wcześniej nie zadał. Myślę, że trafi do wszystkich tych, którzy czegoś w życiu poszukują, którzy nie odnaleźli się w życiu, które było dla nich początkowo zaprojektowane. Myślę, że trafi do serc młodych, ale nieco starszych również jak najbardziej. Spotkanie z twórczością Henri de toulouse a dziś, a w maju w Katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym w spotkaniu z cyklu Sztuka w Centrum tematem będzie, cytuję, sztuka zwana naiwną, a y, samo sformułowanie tematu to Smoki Święte Górnicy spotkaniu towarzyszyć będzie wernisarz z okazji 80-lecia Grupy Janowskiej, jednej z najważniejszych śląskich pracowni malarstwa intuicyjnego i nieprofesjonalnego. To zaproszenie do Katowic, a teraz już do godziny 7.00 towarzyszyć nam będzie włoska muzyka tradycyjna, śpiewa Pino de Vittorio. <Sum> La tutta pezzegata alla tarandella sotto la putteria di la funella, sotto la putteria di la funella, e la funella, e la funella, e la funella, sotto la di la funella. Ti prego Santo Paolo fa guarire, Ti prego Santo Paolo fa guarire, Ue calabia pizzicata, Ue calabia pizzicata, Vue calabia pizzicata la tarandella, Calabia pizzicata la tarandella. Oh, yeah, li, li, li, li, li, la Belle ci non well, well, well, mamma che ci pensa, la mamma, ci lo well, well, ci lo Confidenza ah Autopromocja la